Kalendarz adwentowy Inside Baseball. 23 grudnia. E, spaghetti w Solcu. Czy yes. ty, Mateusz, znasz polski kościół latającego potwora spaghetti? Polski nie. No, to zakładam, że to jest po prostu polski oddział prawdziwego kościoła latającego potwora spaghetti, który, jeśli dobrze się orientuję, bo to już, już minęło trochę lat, od kiedy myślałem o potworze spaghetti, to jest taka... Um, to jest, jak się nazywają ludzie, którzy nie wierzą w Boga? Ateistyczna, Ateistyczna. religia, która została stworzona, żeby wytknąć, wytknąć to, jak kościoły omijają płacenie podatków. Dobrze myślę? Tak, no generalnie chodziło o dogmaty. Powiedzenie, ja mogę sobie, ja mogę sobie stworzyć swoją religię i ty nie możesz jej krytykować. Czekaj, czy to nie było... Czy to nie było z tym durszlakiem na głowie, że ludzie no oczywiście, że tak. robili sobie zdjęcia do paszportu z durszlakiem i kiedy powiedziano nie im, że nie pewien, mogą? Czy... Nie jestem pewien, czy nie powstało to w ogóle z jakoś nie, jest, czy nie jest powiązane z i A... Sorry, z, z Pratchettem? Nic mi o tym nie wiadomo. Zaraz poszukam, ale wydaje mi się, że to było właśnie tak, że um, popularyzowali to właśnie tymi zdjęciami z durszlakiem. Na głowie tłumacząc, że mają prawo do religijnego nakrycia gło głowy. No, chodziło o powiedzenie tak, że mogę. No generalnie tak. Chodziło o to, żeby sobie stworzyć. To jest z 2005 roku. E, Okej, okay, stwor, zostało stworzone to przez Bobby Hendersona w 2005 roku w Kansas. Gdzie, bo chodziło. To, to generalnie to miało, to był. Kolejny w ogóle rozgminanie. Teraz w Ameryce gada się o, LG, o, o transgender. No to wtedy gadało się o nawoczaniu ewolucji w szkołach. Mm -hmm, tak. I powiedzenie, że ewolucja jest niechrześcijańska. No więc on powiedział, że wymyśla swoją teorię alternatywną i mówi, że zostaliśmy stworzeni przez potwora spaghetti w takim razie. I stworzył, jakby, jakby przeszedł, jakby przeszedł przez całą drogę. Um, no, chciał, pokazać, jak, chciał pokazać i sprawdzić, jak wygląda w ogóle cały proces, yy, yy, jak to się mówi, tworzenia religii, mm -hmm. tworzenia, rejestrowania religii. Ale to jest fajne. Na Wikipedii jest artykuł o Offline Spaghetti Monster, jest tam historia i geneza właśnie tego. W 2005 roku były te pierwsze wydarzenia. I koleś chciał zaprotestować przeciwko osobom, które nalegały, żeby w szkole było, był nauczany kreacjonizm. I on wtedy mhm. stwierdził, że kiedy robimy carbon dating ob obiektów, to najwyraźniej latający potwór spaghetti wyciąga swoją makaronową mackę, żeby zmienić rezultaty naszych badań. I mhm. powiedział, że jest to równie sensowne jak nauczanie kreacjonistów. I powinno być również nauczane w szkole w takim razie. No a potem wybuchło w internecie. Bardzo fajnie. E, w każdym razie, to, do czego zmierzałem, <grafy> to, że w Polsce powstał... <grafy> e, kapliczka, powstała kapliczka latającego potwora spaghetti w gminie Solec Zdrój, w powiecie buskim. Powiedziałbym, gdziekolwiek to jest, ale może ktoś nas stamtąd słucha. E, Solec... Zdrój. <grafy> jest to gmina. E, niedaleko... Tylko, znaczy, nie no, daleko od nas, za Krakowem. Jakbyś z Krakowa jechał do Lublina, to... Przy błusku zdrój. <grywy> no i artykuł jest taki, wiesz, typowy polski artykuł. O, co na to proboszcz, czy co stare babcie mówią w naszej okolicy na temat tego. Czy burmistrz powinien się zainteresować? Bo... No to jest, wiesz, to obraźliwe. Oni myślą, że, że wiesz, że religia wierzy w faktycznego potwora spaghetti. E, swoją drogą to byłaby pierwsza kapliczka latającego z potwora spaghetti na świecie i ona chyba już powstała. Tak. 27 września była uroczystość poświęcenia. Chciałbym jakiś update, czy ona ciągle stoi? Może będziemy musieli sobie tam przejechać. O, wypowiedź proboszcza mogę ci przy, przytoczyć tutaj. Jest bardzo rozsądna, bardziej niż ci się wydaje. Proboszcz mm -hmm. powiedział, To jest na prywatnej posesji, zgodnie z prawem budowlanym każdy ma prawo do swoich osobistych poglądów i może budować co chce. My nie mamy nic do tego, mówi proboszcz. Czy ten proboszcz zasługuje na jakiś awans. <śmiech> <Bo> ten proboszcz <śmiech> potrzebuje być papieżem, bo ma bardzo rozsądne poglądy na nasze czasy.